Witam serdecznie, Andrzej Burzyński z tej strony. Więcej informacji o mnie na mojej podstawowej stronie internetowej andrzejburzyński.pl Kto cały czas ciężko pracuje, nie ma czasu zarabiać pieniędzy, powiedział Rockefeller. A na czym, jak na czym, a, ale na finansach to on się znał. Więc jak dobrze zacząć biznes? Idziemy krok po kroku. Pierwszy krok, masz swoje why, swoje dlaczego, swój powód, dla którego chcesz zbudować biznes. Coś, co cię kręci, coś, co widzisz, że możesz odpowiedzieć na potrzeby ludzi, coś, na czym widzisz, że możesz zarabiać pieniądze. I pierwsze to jest zasada drwala, która mówi o tym, dwa razy przymierz, raz dni, dwa razy przymierz, raz dni. Więc masz swoje why, więc od początku pomyśl, jak ma wyglądać twój biznes. Tak, wiem, na początku trudno określić, do jakiego poziomu on dojdzie, jak bardzo się rozwinie, czy nie rozwinie. Jeden na sto biznesów nie wytrzyma pierwszych pięciu lat. Okej, okay, to wszystko wiem. I o innych aspektach, jeżeli będziemy mówić. Ale pierwsze, kiedy zaczniesz budować biznes, czy chcesz go budować jako samozatrudniony, jako właściciel biznesu, czy jeszcze w inny sposób? Jaka jest różnica? Jeżeli jesteś samozatrudniony, to po prostu wszystko od początku do końca robisz sam na przykład z mojej branży szkoleniowej, jesteś szkoleniowcem i po prostu ty szkolisz ludzi, ty odpowiadasz na maile, ty odpowiadasz na telefony, ty robisz wpisy na blogu, ty rozmawiasz z firmami, jakby wszystko robisz ty, tak? Jeżeli, nie wiem, wykańczasz mieszkania, tak, to ty dajesz ogłoszenia, ty odpowiadasz na telefony, ty podpisujesz umowy, ty przyjeżdżasz, ty wykańczasz, ty robisz reklamację, wszystko robisz ty, ty kupujesz towary, tak? I tak, oczywiście, zwykle na początku jest tak, że wszystko musimy zrobić sami. Oczywista rzecz. Zwykle, jeżeli nie mamy za dużo pieniędzy, to ja zawsze zauważyłem tą zależność, nie tylko ja zresztą, że kto nie ma dużo pieniędzy albo nie ma wcale pieniędzy, ten ma dużo czasu. Więc mamy dużo czasu, abyśmy mieli też dużo siły, więc wszystko na początku robimy sami. Ale jeżeli nie mamy mądrego myślenia, nie mamy odpowiedniej perspektywy, to może być tak, że za 10 lat My ciągle zarabiamy ty tyle samo tylko dlatego, mimo że nasze umiejętności niesamowicie wzrosły, że wszystko robimy sami, ponieważ cały czas ciężko pracujemy, więc nie mamy czasu zarabiać pieniędzy. Więc jest taki punkt dojścia, a to szczególnie wypromowany przez Roberta Kiyosakiego jak właściciel biznesu i uwaga, uwaga, tu jest pewien mit, bardzo rzadko to się udaje w ten sposób, że nic nie robisz, ty nic nie robisz i ten biznes przynosi ci dochody, no Aż tak dobrze to to zwykle nie wygląda. Ja bardziej wolę to określenie duża dźwignia finansowa. Przy dźwigni używasz niewielkiego wysiłku i masz duży efekt, ale uwaga, uwaga, wysiłku używasz niewielkiego, bo niewielkiego, ale używasz. Mój znajomy, który ma kilka firm i trochę nieruchomości mówi, że raz na miesiąc przegląda stan tych nieruchomości, co tydzień spotyka się z jakimś prezesem firmy i myśli o kolejnych biznesach. Więc może nie ma dużo tych działań, ale ma. Krzysztof Jędrzejewski, właściciel COPEXu, z którym niedawno prowadziłem szkolenie w Londynie, opowiadał o tym, że on dwa dni w tygodniu poświęca na rozmowę z kluczowymi prezesami, z kluczowymi osobami w swojej firmie. A więc poświęca jednak. Dwa dni, niedużo, duża dźwignia, ale poświęca. Więc o co w tym wszystkim chodzi? Bo jeżeli myślisz, że jesteś właścicielem biznesu i doprowadzi do tego momentu, że ty nie będziesz zupełnie potrzebny, to rzadko się udaje. Natomiast od początku musisz mieć jasno widzieć, które rzeczy chcesz robić w firmie, a których rzeczy nie chcesz robić w firmie. Czyli które te są od początku te twoje i tylko twoje, a które chcesz, yy, chcesz przekazać innym. Dwa przykłady, które podałem na początku, podałem je nieprzypadkowo. Załóżmy, że z mojej branży szkoleniowej. Ktoś mówi, dobrze, wszystkie szkolenia będę ja prowadził, wszystkie wykłady będę ja prowadził, wpisy na blogu będę ja prowadził, ale już faktury, zdobywanie klientów, y, tworzenie produktów, to już zostawię innym osobom, tak? Od początku widzisz, te rzeczy są dla mnie, te dla kogoś innego, ale ktoś, kto wykańcza mieszkanie, mówi, nie, okej, okay, nauczę ludzi, zawiążę spółkę, tym najzdolniejszym, którzy najlepiej robią, wezmę i dam im też udziały w spółce i niech oni robią, ja chcę jedynie zarządzać, chcę jedynie przyglądać się temu. I to od początku musi być dla ciebie jasne, jak to mówi człowiek, od którego dużo się uczę. Czy ty pracujesz w firmie, czy pracujesz nad firmą? Kiedy pracujesz w firmie, to wszystko robisz, robisz, robisz i cały czas robisz, nawet jak zatrudniasz innych pracowników, bo widzisz, to jest taki moment, jak zaczynasz biznes, to często ludzie mówią, nieraz to słyszałem, przedsiębiorców wyrażonych taki czy innymi słowami, to jakby trochę mniejsze o to, ale którzy mówią tak, o, jak zaczynałem biznes, to ty się modliłem, żeby tylko starczyło na te wszystkie opłaty, żebym chociaż na zero wyszedł yy, to w znaczeniu, że coś tam zarobię na życie, na opłaty i już będę szczęśliwy. No i na początku zwykle to taka jest modlitwa. Później okazuje się, że masz tego coraz więcej, coraz więcej pojawia się okazji, coraz więcej pojawia się możliwości i trudno je objąć. I okazuje się, że im bardziej i większy sukces osiągasz, można być, też mieć porażkę z powodu sukcesu. Nagle nie ogarniasz sukcesu, nie jesteś gotowy na sukces. Mój znajomy kiedyś miał pewien biznes, to ma go do tej pory i zaczął w nim odnosić duży sukces, no i okazało się, że potracił wielu klientów, ponieważ nie umiał tego wszystkiego ogarnąć. Pozatrudniał oczywiście więcej ludzi, ale ciągle sam był w tym biznesie. On nie miał od początku tej perspektywy, że chce pracować nad firmą, a nie w firmie. Widzisz, jeżeli nie masz tej perspektywy, bo z perspektywą jest tak, jak z, nie wiem, idziesz w górę i masz perspektywę, to jest ten szczyt, gdzie tym dojść. Idziesz jakąś trasą i nagle się okazuje, że dalej nie ma dojścia. Mówisz, dobrze, ale widzę swój szczyt, więc obejdę tą może inną drogą, ale szczyt ciągle widzę. I tak samo tutaj, cokolwiek by się nie działo, jeżeli masz perspektywę, pewne rzeczy deleguję, pewne rzeczy przekażę innym i będę tylko nimi zarządzał, a sam zostawię sobie te rzeczy albo będę zarządzał całością, to zupełnie inaczej się pracuje. Więc od początku ogarnij w ogóle rzeczy, które robisz w firmie. I podziel te rzeczy na dwie kategorie. Kluczowe rzeczy i rzeczy drugorzędne, ale które muszą być zrobione. Na przykład wystawianie faktur może być drugorzędne, ale zrobione musi być. Kupienie materiału może być drugorzędne, ale musi być zrobione. Ty skup się na tym, co to są te kluczowe działania. Dlaczego to jest ważne? Po pierwsze, kluczowe działania, kiedy później delegujesz, na przykład mam znajomego, który ma sieć sklepów w jednej branży. No i w pewnym momencie chciał to delegować, no ale mówi tak, jeżeli ja kogoś wezmę i pokażę mu, jak to działa i on zobaczy, jakie to jest proste, to on będzie doświadczenia, odejdzie i założy sobie takie same sklepy. Więc zastanawialiśmy się, co zrobić. I te kluczowe działania podzieliliśmy na trzy kategorie i każda z tych kluczowych działań została oddelegowana innej osobie. Ten mój znajomy nigdy z tymi trzema osobami naraz się nie spotyka, spotyka się z każdą z nich indywidualnie, omawia ten jeden aspekt. Po drugie, więc oni nie, mają, nie widzą całości, nie mają tej perspektywy. Natomiast z drugiej strony, ci są dobrzy w relacjach z ludźmi, ci dobrzy w finansach, ci dobrzy w marketingu, ale żaden z nich nie jest dobry w zarządzaniu całością, więc tutaj też nie ma tej potencjalnego zagrożenia. Ale on wiedział, jakie są kluczowe działania i ponieważ chciał tylko nadzorować swój biznes, więc do tych kluczowych działań potrzebował kluczowych trzech ludzi, którzy mogliby tutaj zasiąść na trzech kluczowych stanowiskach. I teraz w tych kluczowych też działaniach musisz zobaczyć, nie wszystkie kluczowe działania ty musisz robić jako właściciel biznesu, ale zwykle gdzieś twoje serce będzie w którymś z tych kluczowych działań i możesz sobie je zostawić, jakieś kluczowe działania, na przykład moja znajoma, która ma agencję nieruchomości i bardzo to lubi, to zostawiła sobie taką kategorię VIP, gdzie ona sama obsługuje ludzi. Nie tylko dlatego, że powiedzieć, nigdy inny nie jest w stanie tego zrobić tak dobrze jak ja. Nie, nie dlatego. Dlatego, że ona po prostu bardzo to lubi. Chciała sobie coś zostawić. I mówi, jak już mam iść do pracy i załatwiać jakieś biznesy, to chcę pójść do mieszkań, które są piękne, ekskluzywne i pracować z klientami, przy których mogę dużo zarobić. Więc jesteśmy w tym momencie. Zaczynasz swój biznes. I kiedy zaczynasz swój biznes, to bardzo często jest tak, że musisz je zacząć od zera i wszystko na początku robić samemu. Ale już od początku wypisuj sobie wszystkie działania, które robisz. Segreguj sobie te działania i opisuj sobie. Czyli robisz tak zwane procedury. Na przykład prowadzisz sklep. Swego czasu z żoną prowadziliśmy sklep zoologiczny. Na szczęście przejęliśmy dobry model i widzieliśmy, jak to robić. Więc były procedury. Przychodzi towar do sklepu. OK, co robimy, kiedy przychodzi towar do sklepu? Punkt po punkcie. Także na początku robiliśmy to sami, ale kiedy my już wiedzieliśmy, jak to robić, kiedy przyszła pracownica, to pokazaliśmy jej krok po kroku, jak ona ma to robić. Tak? To jest jeden z tych problemów, które ludzie mają delegować, delegować działania. Tak? Ludzie nie umieją delegować działań, Często dlatego, bo żyją w chaosie i takim nieuporządkowani sami nie widzieliby nawet jak delegować te działania, co oni tak naprawdę robią. Robią to często intuicyjnie albo wiesz, ktoś dostaje maile tak I, i jakby jest jakaś grupa maili, na które można zawsze odpowiedzieć w ten sam sposób, więc ktoś nie ma takiego wzorca i go nie wysyła, bo on naprawdę nie wie co ma odpowiedzieć. Tak? Albo za każdym razem tworzy tą odpowiedź, albo wie, nie ma czasu na zrobienie tego, albo nie ma na stronie najczęściej zadawane pytania, gdzie może odesłać klienta. Więc to są takie pozornie drobiazgi, ale uchwycenie tej właściwej perspektywy na początku, czyli zobaczenie, do czego chcę dojść. Czy chcę być właścicielem biznesu? Czy chcę być osobą kluczową w tym biznesie? Co, co chcę osiągnąć? A może chcę być po prostu samozatrudnionym. Tak, trochę tak śmiesznie, ale y, Harv Eker y, o tym bardzo fajnie mówi, kiedy mówi o tym, że wyobraź sobie, że jest znany masażysta, do którego przychodzą same gwiazdy, celebryci, najbogatsi ludzie w kraju i ten masaż z nim kosztuje no, mnóstwo pieniędzy. I jest człowiek, który skręca długopisy, to wszystko na czym zarabia i oczywiście kto zarabia więcej? No zarabia więcej masażysta, to oczywista rzecz. Ale to, że jest wąskim specjalistą, jest też jego ograniczeniem. Teraz wyobraź sobie, że ten, ci sami ludzie dostają ogromne zlecenie. Do masażysty zgłasza się milion osób i ten, który skręca długopisy, dostaje zamówienie na milion długopisów. Co robi ten, który skręca długopisy? Zbiera ludzi, zatrudnia ludzi i robi milion długopisów. Co robi masażysta? Załamuje się. No bo jak powiedzieć komuś w kolejce, Słuchaj, zgłosiłeś się do mnie, dziękuję za maila, mój najbliższy wolny termin będzie za 25 lat, 8 miesięcy i 4 dni. Poczekasz, zaliczkę wpłać na konto. Chodzi o to, że właśnie musisz mieć tą właściwą perspektywę. Teraz co taki masażysta mógłby zrobić, żeby jednak e, móc rozwinąć swój biznes? To podobnie co moja znajoma w Biurze Nieruchomości. Rozwinąć sieć salonów masażu. Oczywiście wyszkolić masażystów i mógłby zachować sobie tych klientów typu VIP, a wszystkich innych klientów obsługują ludzie wyszkoleni przez niego. Mógłby umowy lojalnościowe, certyfikaty dać, specjalne szkoły uczące masażu, robić wykłady na uczelniach, nagrać kilka wideoszkoleń, nagrać kilka audioszkoleń, napisać książkę, że wiele rzeczy, w które by działały w ten sposób, że miałby wiele źródeł dochodu, miałby wiele dźwigni finansowych. Tworzenie wielu źródeł dochodu to jest w ogóle ciekawy temat, ale do niego jeszcze wyjdziemy. I teraz, kiedy tworzysz biznes też bardzo ciekawą opcją, o której niektórzy, ale to są sporadyczni ludzie, których spotkałem, że myślą o tym od początku, większość dochodzi do tego po jakimś czasie, jest to, żeby sprzedać biznes. Co to znaczy? Że tworzysz od początku biznes i mówisz, chcę go sprzedać. I oczywiście tutaj musisz wyautomatyzować swój biznes całkowicie, czyli co zrobić? Czyli sprawić, żeby on działał niezależnie od ciebie, że komu, kiedyś komuś sprzedajesz, to możesz mu sprzedajesz nie tylko biznes, nie tylko jak go robić, ale możesz też powiedzieć, mam tutaj pracowników, których od razu możesz przejąć wszystko. To wszystko musi być niezależne od ciebie, absolutnie. I wiesz, zupełnie inaczej tworzysz markę, jeżeli to budujesz na sobie, no Chociażby tworzysz stronę internetową i nazywasz ją imieniem i nazwiskiem swoim, bo markę tworzysz na sobie i ty chcesz zarządzać tym biznesem, chcesz być twarzą tego biznesu, chcesz oczywiście mieć wielu pracowników, wiele dźwigni finansowych, ale ciągle być w tym biznesie, nawet jeżeli pracujesz nad biznesem, a nie w nim, to jednak będąc nad biznesem chcesz mieć tą markę, chcesz być tą twarzą, chcesz yy, pracować, a zupełnie inaczej, kiedy tworzysz coś, co chcesz sprzedać, więc wtedy nie nie twoje imię i nazwisko, tylko nazwa firmy, czy nazwa produktu, czy nazwa sklepów, ponieważ chcesz tą markę odsprzedać. I to jest bardzo fajne. Możesz odsprzedać komuś, kto będzie chciał to kupić tak, i kontynuować to, a możesz to odsprzedać komuś, kto jest większą marką, wykupi to i przejmie pod swoją marką. To też jest ciekawa opcja. Jak więc widzisz, zaczynając biznes, dobrze jest widzieć, co jest punktem dojścia. Wiem, to pytanie, które czasami ludzie, jak są inteligentni, a myślę, że tacy słuchają tych audycji, mogą postawić. Dobrze, jeżeli zaczynam swój pierwszy biznes, a jeden na sto się udaje, to po co mam mieć taką perspektywę? Otóż to, że po pierwsze, jeżeli będziesz jednym na sto, czego ci życzę, ale po drugie, dlatego, że nawet jeżeli popełnisz błędy, to jednak popełniając te błędy, ty już będziesz się uczył, jak budować właściwy model biznesu. Więc tego Ci życzę i jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów usłyszysz w kolejnym podcaście. Pozdrawiam serdecznie, życzę Ci życia pełnego pasji, a jeżeli podobało Ci się, kliknij lajka like na dole i przekaż ten podcast tym, którzy mogą go potrzebować. Pozdrawiam, Andrzej Burzyński.